To są informacje Polskiego Radia 24. Po południu poznamy nowe, maksymalne ceny paliw. Będą one obowiązywać przez cały świąteczny weekend. Moskwa i Petersburg pod ostrzałem ukraińskich dronów. załogowce uderzyły w strefy przemysłowe. Rozpoczyna się świąteczny weekend, a to oznacza wzmożony ruch na drogach. Policja apeluje o rozwagę. Minęła dziesiąta. Radosław Siennicki. Dzień dobry. Około południa minister energii przedstawi nowe, maksymalne ceny paliw. Będą one obowiązywać od jutra do wtorku. W weekend aktualizacji cen nie będzie, powiedział polskiemu radiu minister Miłosz Motyka. Piątkowa jest obowiązująca dla soboty, niedzieli i tutaj, w tym przypadku także poniedziałku na cały okres świąteczny, więc zawsze z jednodniowym wyprzedzeniem, natomiast jeżeli weekend, to na cały weekend. Na skutek sytuacji na rynkach będę na to zwracał uwagę przede wszystkim, natomiast ta najbliższa aktualizacja jest we wtorek. Dziś za benzenę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 19 groszy za litr. Za benzenę 98 maksymalnie 6,80, a za olej napędowy do 7 7,64 groszy. Dzisiejsze ceny są o kilka groszy niższe niż wczoraj. W nocy ukraińskie drony zaatakowały Moskwę i Petersburg. Celami bez załogowców były strefy przemysłowe w obu aglomer aglomeracjach. Nie ma informacji o stratach, więcej na ten temat, Maciej Jastrzębski. W rejonie Moskwy ukraińskie drony zostały zestrzelone przez rosyjską obronę powietrzną. Poinformował o tym mer miasta Sergej Sobianin. Stolica Rosji jest atakowana regularnie co kilka dni. Bezzałogowcy najczęściej eksplodują na obrzeżach miasta. Strona rosyjska nie informuje o potencjalnych stratach, ale niezależne media zwracają uwagę na rosnący strach przed takimi atakami wśród mieszkańców moskiewskiej aglomeracji. Podobnie jest w rejonie Petersburga. Tym razem atakowany był zakład zbrojeniowy imienia Morozowa, w którym produkowane są materiały Wybuchowe. Wcześniej ukraińskie drony zniszczyły część instalacji naftowych w Ustłudze. To port leżący nad Bałtykiem w obwodzie leningradzkim. Maciej Strzemski Polskie Radio. Prezydent Donald Trump zapowiedział wzmożone naloty na irańską infrastrukturę krytyczną. Tymczasem władze w Teheranie poinformowały, że nad środkową częścią kraju zestrzelono drugi amerykański myśliwie CF-35. Amerykańskie władze nie potwierdzają na razie tych informacji. Z Jerozolimy specjalny wysłannik polskiego radia Tomasz Sajewicz. Zapowiedzi intensyfikacji ostrzału infrastruktury krytycznej w Iranie doprowadziły do nasilenia irańskiego ostrzału Izraela i państw Zatoki Perskiej. Amerykańska armia zbombardowała ukończony niedawno most na przedmieściach Teheranu. Celem amerykańskich ataków mają być teraz m.in. irańskie elektrownie. Iran za cel obrał zaś biura amerykańskich koncernów na Bliskim Wschodzie. Rakiety trafiły m.in. w budynki, gdzie znajdują się serwery firmy Amazon. Iran zaatakował też jedną z rafinerii w Kuwejcie. Drony tam pożar. Wczoraj po raz kolejny płynęły zaś zbiorniki paliwa na kuwajckim lotnisku. Obywatelom Stanów Zjednoczonych polecono natychmiastowe opuszczenie Iraku, gdzie zdaniem wywiadu może dojść do zamachów terrorystycznych na amerykańskie firmy. W ciągu minionej doby Hezbollah przeprowadził ponad 60 ataków rakietowych Izraela. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Dziś Wielki Piątek, drugi dzień Tryduum paskalnego, kiedy to chrześcijanie wspominają śmierć Jezusa. To czas skłaniający do refleksji nad życiem, mówił na naszej antenie Pallotyn ksiądz Grzegorz Kurb w czasie Świąt Wielkanocnej dotykamy takich spraw, które trudno się komercjalizuje, a mianowicie śmierci, naszej skończoności, tego, że również Bóg kocha człowieka, nie dlatego, że jest jakiś fajny, doskonały i na to zasługuje, ale dlatego, że jest byle jaki nędzny, poharatany i potrzebuje Bożej miłości. Potrzebuje, że ktoś powie, że go kocha i że go akceptuje takim, jaki on jest. Wieczorem wierni będą uczestniczyć w uroczystej liturgii Męki Pańskiej, na zakończenie której udzielana jest Komunia Święta. Katolików obowiązuje dziś ścisły post. Wielki Piątek to dla wielu także początek świątecznych wyjazdów. Na drogach całej Polski będzie panował duży ruch. Policja zapowiada wzmożone kontrole i apeluje o zachowanie rozsądku za kierownicą. Zwiększony ruch, pośpiech oraz zmęczenie kierowców to czynniki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Policjanci zwrócą szczególną uwagę na przestrzeganie ograniczeń prędkości, stan trzeźwości kierujących, sposób przeważenia pasażerów, w tym dzieci, a także stan techniczny pojazdów. Nie zabraknie również kontroli w rejonach przejść dla pieszych oraz miejsc o dużym natężeniu ruchu. Mówiłam podkomisarz Anna Huszcza z Policji w Krasnym Stawie. W okresie świąt bezpieczeństwa na drogach będzie pilnować nawet 5 tysięcy funkcjonariuszy. Od dziś studenci prawa mogą zostać młodszym asystentem sędziego. To bardzo potrzebne, dodatkowe ręce do pracy, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. To znaczy potencjalne zwiększenie liczby osób, które mogą wykonywać zawód asystenta sędziego. Jest zapotrzebowanie na osoby wykonujące ten zawód i wydaje mi się, że jest to niezwykle interesująca oferta dla studentów, dlatego że to jest taka praca, w której student tak naprawdę jest u samego źródła praktycznej wiedzy. Chętni muszą mieć ukończony trzeci rok jednolitych studiów prawniczych i posiadać status studenta. Będą zatrudniani na czas określony, nie przekraczający 33 miesięcy. Po ukończeniu studiów z automatu awansują na asystenta sędziego. To były informacje Polskiego Radia 24. Na północy, zachodzie i w centrum kraju możliwe dziś przelotne opady deszczu. Wysoko w górach spadnie śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 11 do 15 stopni Celsjusza. Chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich od 6 do 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy porywisty. Reklama. Tak brzmi świeżość i aż słychać, że to się opłaca. Już dziś pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 24,99. Teraz tylko 18,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 16,89 za kilogram. Truskawki 500 gramów cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za opakowanie, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 6,99 za opakowanie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl to się opłaca.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 promocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest piątek, 3 kwietnia, 9 minut po godzinie 10. Maria Furdyna. Zapraszam. Gość Polskiego Radia 24. W studiu ksiądz Radosław Wołkowycki, duszpasterz akademicki z Kościoła Świętej Anny w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, Szczeń Boże. Wielki piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego. Dla chrześcijan to czas dla zadumy i refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa. Wielkanoc to najważniejsze święto dla chrześcijan. Dlaczego? Ona rozpoczyna, Wielkanoc rozpoczyna nowe życie. To jeżeli patrzymy na wieki pierwsze, to zawsze ta celebracja rozpoczynała nowe życie. Takie opisywali pierwsi chrześcijanie, że dzieje się coś nowego. Po śmierci Chrystusa, po tym kiedy można powiedzieć obrazowo wspólnota się rozwaliła poprzez doświadczenie, że zabito Mesjasza, Musiała się na nowo nastroić, pozbierać Dlatego nazywamy te święta najważniejszymi Oczywiście są najważniejszymi świętami Ale nazywamy też, można tak powiedzieć Jako, jako pewna, pewna nowość, która wchodzi na świat Poprzez martwych stanie Chrystusa Wielki tydzień, najważniejszy okres w roku liturgicznym Kościoła Katolickiego, obejmujący Triduum Paschalne, rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, kończy Wielkanoc. Wczoraj Wielki Czwartek, dziś Wielki Piątek, powiedzmy o znaczeniu poszczególnych dni Triduum Paschalnego. Jeżeli byśmy mieli historycznie podejść do tematu, to mówilibyśmy od niedzieli Zmartwychwstania do czwartku, bo taka była kolejność, kiedy rozpoczynały się, znaczy kiedy miały jakiekolwiek znaczenie celebracje liturgiczne, pierwsi chrześcijanie świętowali na samym początku niedzielę Zmartwychwstania. Brało się to z prostego powodu, gdyż no śmierć, którą, którą Chrystus umarł, należała do śmierci haniebnych, dlatego pierwsi chrześcijanie bardzo ogólnie, można powiedzieć, chcieli zapomnieć o krzyżu, chcieli zapomnieć o męce, ale nie zapomnieli nigdy o zmartwychwstaniu. Jeżeli patrzymy historycznie, to gdzieś około IV wieku klarowało się już jakieś doświadczenie z krzyżem, związane oczywiście z Konstantym, z wojną wygraną z rzymskim cesarzem, kiedy to według legendy miały się przyśnić sen, że pod tym znakiem zwyciężył wojnę i faktycznie zwyciężyli. I od tego momentu zaczęto akcentować też krzyż, akcentować krzyż Chrystusa, Zresztą to też jest związane z tym, że Cesarz Konstanty w IV wieku zniósł karę krzyża. Dopiero w tym, w tym wieku ona przestała istnieć. Więc patrząc chronologicznie, najważniejsze rzeczy oczywiście dzieją się w niedzielę. Jeżeli mówimy tak obecnie czwartek i piątek, to tak jak mówię, z piątkiem związane jest patrzenie na krzyż liturgiczne obchody, w, w szczególnie w Kościele Rzymskim, to jest siódmy wiek dopiero, kiedy już zostało oficjalnie, byśmy mogli powiedzieć, rozpoczęte obchody, że zwracano uwagę na krzyż wcześniej. Krzyż był akcentowany, ale w niedzielę zmartwychwstania, że Chrystus po śmierci na krzyżu zmartwychwstał. Zmartwychwstanie było najważniejsze, ale już od siódmego wieku też akcentowano właśnie w piątek wystawiano krzyż do adoracji, a wiązało się oczywiście, pierwsza adoracja krzyża była związana z odkryciem świętej Heleny, kiedy ona znalazła krzyż w cysternach naokoło Golgoty umieszczonych, umieszczonych znalazła trzy krzyże. Dowiedzieli się wówczas, to, to oczywiście wszystko są przekazy, legendy, dowiedzieli się wówczas... Ale bardzo że, ciekawe. Bardzo ciekawe. Dowiedzieli się wówczas, że, że ten krzyż, na którym Chrystus umarł, no były trzy krzyże, dwóch, dwóch złoczyńców, znaczy złoczyńców, jeden Chrystusa i z opisów takiej jednej, nazwijmy to pątniczki z IV wieku, kiedy opisy, opisy mamy do dzisiaj, daje taką ciekawą legendę, że tak trafiono, że to jest ten krzyż pomiędzy tych trzech, że poprzez potarcie jakiejś rzeczy o nich, ta osoba, która cierpiała, doznała uzdrowienia i w ten wybrano, że ten krzyż. Potem on był przechowywany w takiej srebrnej skrzyni i wystawiany właśnie w święta, kiedy wspominano to, że że Chrystus umarł na krzyżu i, u, i dano ten krzyż do adoracji. To też jest taka ciekawostka, że oni ustawili po pewnym czasie w ten dzień przed paschą diakonów, tych, którzy posługują obok tego krzyża, bo co niektórzy chrześcijanie bardziej przywiązani do, do, do, tego, do tego znaku, odgryzali kawałki krzyża i oni mieli właśnie być, mieli za zadanie chronić ten krzyż przy adoracji. Ale wracając, jak do, do czasów współczesnych, tak, dzisiaj w kościołych. No właśnie jestem też bardzo, bardzo ciekawa, bo ksiądz opowiada, jak to się kształtowało na przestrzeni lat i wieków, a to jak obchodzimy teraz Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, to... Niedzielę Zmartwychwstania. Kiedy to się ukształtowało? Ostatnim momentem na pewno był ten siódmy wiek. Na takie, znaczy najpóźniejszym obchodem to jest oczywiście obchód Wielkiego Czwartku. On jest dosyć współcześnie, czy współcześnie w historii Kościoła, to jest tak dawno. Ale, ale jeżeli mówimy o ukształtowaniu, to jest gdzieś, myślę, kiedy już ta liturgia rzymska przeszła też na całą Galię, kiedy już to zostało bardzo mocno ukonstytuowane. I mamy do dzisiaj ten, te trzy dni. Oczywiście czwartek rozpoczynamy wieczorem, Wielki Post kończy się liturgią czwartkową, czyli wieczorem w czwartek, kiedy wczoraj świętowaliśmy tę pamiątkę ustanowienia Eucharystii, pamiątkę ustanowienia kapłaństwa, a na koniec liturgii jest przenoszone właśnie Chrystus w ciele, w konsekrowanym ciele do tak zwanej ciemnicy, kiedy Kościół zaczyna byśmy mogli powiedzieć, zaczyna pustkę. Chociaż ta pustka jest bardziej w sobotę widoczna. Kiedy Kościół zaczyna pustkę yy, i zwraca uwagę właśnie na to cierpienie, na, na mękę. Tu warto zaznaczyć zawsze, że no, to nie jest najważniejsze w tych świętach. W świętach najważniejsze jest zmartwychwstanie. Cierpienie jest jakby yy, pięknym owocem już jest dla nas. Drogą jest, do, drogą. jest drogą do zmartwychwstania. Wielki tak. Piątek. Wielki Piątek. To, to, to dzisiaj będziemy w Kościołach właśnie oddawać cześć Krzyżowi na wzór tych, tych pierwszych chrześcijan, kiedy oddawali cześć krzyżowi, na którym Chrystus umarł, który został cudownie odnaleziony. I myślę, że to jest zastanowienie takie, może nie zastanowienie, ale ja bym to nazwał podziękowanie, podziękowanie Chrystusowi za to, co zrobił. Dlaczego? Bo jeżeli spojrzymy sobie na historię i na, na Biblię, to mamy zapis, że za grzech należy się śmierć. I w tym momencie niesamowita sytuacja się wydarzyła, bo prawo zostało zachowane, ale umarł jeden, czyli Jezus Chrystus. On umarł, po to, byśmy my nie musieli umierać za grzechy. Po to, byśmy my nie musieli cierpieć za grzechy. I ten dzień jest właśnie, myślę, że tak sko bardzo skonstruowany i, um, i widzimy w nim e, to doświadczenie krzyża, ale w perspektywie miłości już. Nie też No perspektywie właśnie, cierpienia. bo ja się zastanawiam nad tym, czy um, Kościół tego dnia celebruje smutek, czy bardziej to jest zaduma i refleksja? Bardziej bym szedł pod zadumę i refleksję, bo... bo... I Tak zastanawiając się, no, po co mamy celebrować smutek? E, to jest takie pytanie otwarte. Po co mielibyśmy celebrować e, śmierć, cierpienie, kiedy wiemy o tym, że Chrystus zmartwychwstał? Myślę, że taki dosłowne, dosłowne cierpienie i smutek celebrowali apostołowie. I to jest widać na kartach Ewangelii. Oni się w pewnym sensie też pogubili. Nie, nie wychodzili na drogę krzyżową, byli zamknięci w Wieczerniku. Nie mogli sobie z tym poradzić. E, a mieli potem te, te, te trzy dni takiego o, oczekiwania. My już celebrujemy zmartwychwstanie w tym kontekście, że e, to musiało się, to cierpienie musiało się odbyć. Właśnie z racji, żeby się wypełniło prawo. Musiało się odbyć cierpienie jednego człowieka, żeby inni nie, nie musieli cierpieć. Ale my patrzymy w tej perspektywie już zmartwychwstania. Akcentując właśnie przez cierpienie miłość. Że to jest miłość, do któ której my nie rozumiemy. Nie wiemy, jak to jest oddać życie z miłości. Tak dosłownie, w bez granic, bez żadnego ograniczenia. W cierpieniu, w śmierci nie, nie było granic Chrystusa. Ale my już patrzymy właśnie z tej perspektywy, że to jest zrobione dla nas, byśmy mogli i potrafili um, z tego korzystać, z tego ładnie korzystać. Wielka Sobota. Znaczenie tego dnia czas kompletnej pustki. Czas kompletnej pustki. To jest taki kiedy Kościół, moment oczekiwania. Tak, no Kościół nie celebruje żadnej mszy świętej. Nie jest udzielana komunia. W piątek jeszcze wracając mamy w tej liturgii właśnie jedynie komunię zachowaną, bo tak, też tak, nie, nie, sprawuje nie się, mamy. sprawuje się mszy. Tak. Mamy tylko liturgię, liturgię męki. A w sobotę dokładnie tak samo, kiedy kiedy Chrystus już po liturgii piątkowej jest przenoszony do, do grobu pańskiego, gdzieś usytuowanego zawsze w kościele i następuje moment już adoracji właśnie w grobie, czyli spotykamy się z Chrystusem, który... Może to paradoksalnie zabrzmi, ale spotykamy się z Chrystusem, którego nie ma. Spotykamy się z Chrystusem, który, który umarł. Oczywiście zawsze patrzymy w perspektywie zmartwychwstania. I w sobotę tak, no jest cisza, jest pustka. To jest piękne czytanie, jedno, zapis starożytnego, jednego z, z, z chrześcijan, gdzie rozpoczyna właśnie opis tego dnia. Cisza i pustka, wielka cisza zapadła, bo Chrystus Pan umarł. I spotykamy się wtedy właśnie w, w takim braku, w doświadczeniu braku, pięknym doświadczeniu braku. W polskiej tradycji oczywiście jest to dzień również związany z błogosławieństwem pokarmów. Jest to też piękna tradycja, myślę, gdzie, gdzie szykujemy coś, co, co będziemy jeść w piątek już w tą, w tą radość zmartwychwstania. No właśnie, bo obchodom świąt wielkanocnych, albo może na początek tak. Czy tylko ja mam takie wrażenie, że święta wielkanocne w porównaniu do świąty Bożego Narodzenia Rodzenia. Przeżywane są jednak w dużo większym stopniu. Duchowo. Jest mniej oczywiście komercji. Nie ma, nie ma też wielu prezentów. Przecież no, przed świętami Bożego, Bożego Narodzenia to już od połowy listopada mamy mnóstwo tych świecidełek, które mówią o świętach Bożego Narodzenia. W przypadku Wielkiej Nocy jest tego mniej, mniej. co ksiądz. Jest na zachowany to? spokój. Tak. <laughs> jest zachowany spokój. Może kiedyś się to zmieni, nie wiemy. Ale, ale tak jest to bardziej, no to są święta może też, ma, Tak, może też to ma znaczenie, że jednak, no, chrześcijanie przechodzą przez ten proces, tak, od męki, śmierci po zmartwychwstanie. I może stąd ta droga też pokazuje, że nie można od początku się nie wiem, cieszyć i radować, bo jest to cały ten proces. No te święta też są rozłożone oczywiście, bo jeżeli liczymy sobie czwartek, piątek, sobota, niedziela, no i jeszcze w tradycji polskiej mamy ten drugi poniedziałek, świąt, tak. poniedziałek, który jest po prostu już pierwszym dniem oktawy Wielkiej Nocy, to, to mamy to rozłożone w zasadzie na, na pięć dni, kiedy świętujemy. I tak, ja, ja też tak patrzę z, takiej, z takiego punktu widzenia pasterza, gdzie, gdzie jest to takie doświadczenie bardziej pogłębione. Może właśnie z racji, że dotykamy tutaj kilku tajemnic, nie tylko tajemnicy narodzenia, co dotykamy w święta Bożego Narodzenia, ale dotykamy kilku tajemnic, nic. Dotykamy właśnie przez to ustanowienie Eucharystii, ustanowienie kapłaństwa, przez śmierć Chrystusa, przez jego pustkę. Myślę, że Wielka Sobota jest jeszcze w tym momencie bardzo mało doceniana, bo trudno jest docenić pustkę, ale myślę, że to warte jest docenienia, że jest w pewnym sensie Kościół na jeden dzień, można powiedzieć, że tylko bierze wdech i nie wypuszcza powietrza. Cały czas trwa w takim bezdechu. I to też warte docenić, bo nie ma problemu z docenieniem zmartwychwstania. Chociaż to jest tajemnica, której nie widać. To jest też przepiękne w tych świętach. W ogóle cały konstrukt liturgiczny Triduum, proszę spojrzeć, że opiera się na bardzo teatralnych formach. Na bardzo, na wielkim teatrze. Oczywiście mówiąc tutaj w cudzysłowie, że wykorzystywane są czy w Wielki Czwartek mandatum, czyli obmycie nuka apostołom, tak. czy w Wielki Piątek właśnie krzyż, podejście do krzyża, ucałowanie go, ta modlitwa wiernych rozbudowana przez dziesięć wezwań. Czy Wielka Sobota to już w ogóle jest bardzo dużo tam symboli. Ogień na samym No i procesja początku. Dokładnie. Rozpoczyna się tym ogniem, który jest pięknym symbolem tego, że apostołowie, którzy byli rozwaleni po śmierci Chrystusa muszą być zawiązani i ogień jest tym symbolem zawiązania ich na nowo, rozpalenia ich na nowo. Ich, ich radości i miłości. Czy właśnie poprzez potem poświęcenie paschału, poprzez chrzest, który też się odbywa w sobotę tradycyjnie można udzielać. Czy poprzez właśnie procesję rezurekcyjną, która według norm powinna odbywać się po zakończeniu sobotniej liturgii. W tradycji polskiej w większości odbywa się ona rankiem. Czyli mamy wielkie takie, takie teatrum robione z tych trzech dni. To już na samym początku chrześcijanie w pierwszych wieków też to, tak do tego podchodzili, że chcieli pokazać przez to coś więcej. Nie tylko usłyszeć, ale zobaczyć i wejść w doświadczenie. Dotknąć tego. Obchodom świąty wielkanocnych, a także no, wielkiego tygodnia towarzyszą e, zwyczaje ludowe, jak robienie palm, malowanie, ozdabianie jajek, drugi dzień świąt, poniedziałek wielkanocny, m, nazywany lanym poniedziałkiem lub śmigusem, dyngusem. E, czy te tradycje ludowe w jakikolwiek sposób są, mm, nie wiem, sprzeczne z wiarą katolicką? Jak to jest? Czy to się po prostu uzupełnia? Jeżeli one nie zasłaniają tego, co najistotniejsze, to myślę, że są piękne. To myślę, że są wspaniałe. Cała sobota oparta na, na pięknie błogosławieństwa pokarmów. Czy właśnie rozpoczyna Wielką Niedzielę obchód, na obchód no poświęcenie tych palem wielkanocnych składanych na, na, na tą część w Chrystusa wjazdu do, do Jerozolimy. Ja myślę, że to jest właśnie częścią też tego teatru ogólnie pojętego, że ono te wszystkie symbole rzeczy Pomagają w to wejść, pomagają, pomagają doświadczyć, nie tylko usłyszeć, ale doświadczyć. Zupełnie inaczej jest, kiedy przychodzę z czymś e, na przykład do kościoła albo po coś w takim rozumieniu, że coś otrzymam, że coś tutaj e, będę miał takiego fizycznego, namacalnego. Myślę, że to nie przeszkadza, e, może pomóc, ale żeby to też nie skupiało za bardzo na, na najważniejszym. Badanie IBRIS dla Polskiej Agencji Prasowej o podtrzymywaniu świątecznych tradycji i te deklaracje pokazują, że no prawie 82% badanych zamierza spędzać święta z rodziną. To jest wynik niemal identyczny jak w ubiegłym roku. O kultywowanie tradycji wielkanocnych, no to tutaj tym dominującym jest święcenie potraw, deklaruje prawie 70%. To, pokazanie, to pokazuje, że te świąteczne tradycje no, są ważne dla Polaków. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Niech, niech, te, niech te statystyki będą jeszcze większe. E, one też doprowadzą do czegoś, znaczy doprowadzają do czegoś. No, błogosławieństwo pokarmów nie robi się e, w zasadzie codziennie w takim dosyć uroczysty sposób. No, to, tutaj jest, to jest jeden dzień, kiedy w sposób uroczysty błogosławimy pokarmy w kościele, piękny zwyczaj. Czynimy to na pamiątkę właśnie Chrystusa, na pamiątkę baranka, na pamiątkę nowego życia, na pamiątkę chleba, którym Chrystus nakarmił e, rzesze głodujących spragnionych chleba. E, myślę, że ta, ta, ta tradycja wejdzie e, bardzo mocno e, i wchodzi, myślę, że bardzo mocno i jest bardzo mocno obecna, e, tylko byle nie przesłaniała tego, co najważniejsze, czyli by, byle nie przesłaniała zmartwychwstania, to jest byśmy... E, mieli w sobie gdzieś pogodzoną tą, tą tradycję, która jest piękna i potrzebna, z faktycznie prawdą wiary. Z prawdą wiary, jako jest, jako jest bardzo mocna ta prawda w, w tych święta, te trzy dni. To teraz chciałam zapytać o młodzież. Jest ksiądz duszpasterzem <głos> akademickim. Czyli, no... Spotyka się ksiądz bardzo często z młodzieżą. Sodziennie. Proszę powiedzieć, czy dla nich święta są ważne, czy dla młodych właśnie kultywowanie tradycji, nie tylko tych ludowych, ale także kościelnych jest, jest ważne? Myślę, że tak i mówię to z doświadczenia przedwczorajszego dnia, kiedy no, nasz kościół jest w zasadzie nakierowany na studentów, na, na ludzi młodych bardzo mocno i wczoraj wczoraj jak tak sobie spojrzałem po kościele z prezbiterium widziałem bardzo dużo twarzy ludzi młodych. Zresztą to jest też ciekawe, bo spowiadamy w tym tygodniu na hurtowo, wiele, wiele spowiedzi mamy, siedzimy w konfesjonalach po kilka godzin i tak wczoraj jeszcze jak godzinkę przed się zorientowałem, że, że bardzo dużo młodych ludzi przyszło, przychodzi do spowiedzi, a to jest w pewnym sensie jakiś też, um, jakiś wyznacznik myślę, zauważania czegoś ważnego, czyli przygotowania się nawet w tym względzie do czegoś ważnego. I to buduje. Ale myślę, że tak, ja bym tutaj nie był sceptyczny jakimś pesymistą, bo nie jestem, chociaż moja perspektywa To jeszcze muszę księdza jest... na, na, na koniec zapytać, bo pozostała nam minuta dosłownie rozmowy. No wczoraj minęła 21. rocznica tak. śmierci Jana Pawła II. Ja jestem z tego pokolenia, która, które po prostu jak się urodziłam, był papież Jan Pawła II I miałem 20 lat, kiedy papież zmarł, więc ale są już osoby dorosłe, które w ogóle nie pamiętają Jana Pawła II. Co ludzie młodzi mówią o papieżu Polaku? Myślę, że powiedzą to, co zobaczą. E, ponieważ tak jak pani rektor wspomniała, no już to większość ludzi, z, też, z którymi ja pracuję, e, to już dla nich jest historia, e, to jest, to jest pewne, pewna postać. Ale ja gdzieś tak jak zawsze zachęcam to, żeby nie patrzeć, ale czytać. Jeżeli mówimy o na przykład przekaz tego papieża, żeby go czytać. To znaczy, żeby zaakcentować nie tyle, co robił, bo był genialnym człowiekiem, jeżeli patrzymy z takiej perspektywy ludzkiej, ale jeszcze genialniejsza była jego myśl. Jeszcze genialniejsze było to, co pisał w różnych adhortacjach, encyklikach, czy w różnych środowych konferencjach podczas Anioła Pańskiego czy w niedzielę na przykład. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Polskiego Radia 24 był ksiądz Radosław Wołkowycki, duszpasterz akademicki z Kościoła Świętej Anny w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. W Carrefourze Wielkanoc ma wyjątkowy aromat. Kawa mielona jako obskronung 500 gramów, 26,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Ostatnio ciągle czuję się pełno Kiedy znów poczujesz się jak dawniej? Spytaj swoją wątrobę. To może być znak, że nie domagam.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 max Regeneruj swoje życie komórka po komórce. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 10.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Polskie Wojsko poderwało myśliwce. To w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa atakującego terytorium Ukrainy przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Jak czytamy w komunikacie, stan najwyższej gotowości osiągnęły też naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Dowództwo uspokaja, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę przestrzeni powietrznej. Wypadek tramwaju w centrum Łodzi. Ranne zostały dwie osoby. Jak poinformowała aspirant Kamila Sowińska z łódzkiej Policji, na miejscu występują utrudnienia w ruchu. Tramwaj linii 11, który skręcał w prawo z Mickiewicza w Kościuszki. W trakcie wykonywania tego manewru, jego tylny drugi wagon wypadł z szyn i uderzył w tramwaj linii 2, który jechał ulicą Kościuszki od ulicy Struga i skręcał w lewo w ulicę Mickiewicza. Motorniczy byli trzeźwi. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. To dobra wiadomość dla kierowców u progu szczytu świątecznych wyjazdów. Dziś maksymalne ceny paliw na stacjach są niższe od wczorajszych. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii litr 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 19 groszy, 98 6,80 a litr diesla 7,64. Około południa dowiemy się, ile zapłacimy za paliwo w czasie świąt wielkanocnych od wielkiej soboty do wtorku włącznie. Dobra wiadomość także dla osób, które w świąteczne podróże wybiorą się pociągami. Spółka PKP Intercity przygotowała więcej połączeń. Będą też doczepiane wagony, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek. W tym roku w ogóle oferta w rozkładzie jazdy jest dużo większa niż w poprzednim. Tak? Tych pociągów jest w rozkładzie jazdy o blisko 50 więcej. Będzie to 500, ponad 30 połączeń na święta. Wzmacniamy istniejące pociągi, dodatkowe wagony. Przynajmniej około 70 wagonów tak? przeznaczymy do tych wzmocnień. Zwiększyliśmy troszeczkę liczbę pociągów też przy wejściu w życie korekty rozkładu jazdy. Na początku marca jest więcej pociągów m.in. do Trójmiasta, więcej pociągów do Krakowa. I to jest nasza oferta na święta Wielkanocne. Michał Wrzosek dodaje, że z powodu wysokich cen paliw w tym roku więcej osób może pojechać do rodziny pociągami. Spodziewamy się tego, zauważamy, że nastąpił pewien dodatkowy przyrost pasażerów w marcu i bardzo możliwe, że to ma związek tak, rzeczywiście z cenami paliw, więc to bierzemy też pod uwagę. Na głównych dworcach przesiadkowych będzie można spotkać osoby, które będą udzielały informacji pasażerom. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 10:33. Stan dnia Nowe piątkowe ceny paliw już obowiązują. Kierowcy jadący autostradą A1 zauważają różnicę, a na jedynce ruch spory, bo choć do świąt jeszcze kilkadziesiąt godzin to wielu Polaków już jedzie do krewnych mieszkających na drugim końcu kraju. Łączymy się z Maciejem Jastrzębskim. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam serdecznie. Zgodnie z zapowiedzią rozmawialiśmy wczoraj, podróżowałeś po drogach Mazowsza i Kujawsko-Pomorskiego. Mówiłeś, że zajrzysz na autostradę A1. No właśnie, to jak wygląda sytuacja? Sytuacja na odcinku Gdańsk-Łódź. W regionie, w regionie pozostałem, bo to Kujawy i Pomorze, tak, i autostrada się. i część Mazowsza, ale no też może zahacza autowołek łódzkiego, łódzkiego. Nie, w drugą stronę, bardziej w Waszą, do Warszawy. Sprawdziłem kilka stacji po obu stronach autostrady. Nie natrafiłem na taką, która sprzedaje paliwo drożej niż górna granica ustalona przez ministra energii. Rozmawiałem też z paniami, które na takich stacjach pracują i mówiły mi, że nie, nie ma chyba kogoś, kto próbowałby złamać te wszystkie obostrzenia związane z górną granicą, dlatego, że za to są naprawdę bardzo wysokie kary. Przypomnijmy, choć Państwo słyszą to w każdym naszym serwisie 619, to jest górna granica 95, 98 680, olej napędowy 764. W rejonie Torunia, Włocławka i Łodzi na części stacji maksymalnie według wskazań rządu są jednak stacje, no niestety z powodów reklamowych nie będę wymieniał nazwy, choć te się powtarzają na co. Długości autostrady, gdzie cena paliwa jest o 2-3 grosze niższa od tej górnej granicy. Kierowcy zauważają te zmiany. Pewnie na jakąś tam krótką metę jak najbardziej dobry ruch. Natomiast dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie rozwiąże, no to można powiedzieć tutaj no jakieś tam rozwiązanie doraźne. Mamy dużą akcyzę, więc jak najbardziej niższa cena dla konsumentów jest okej. Okay, dla przedsiębiorców niekoniecznie, bo przedsiębiorca i tak płaci netto. Ja sprawdzałem jaki jest ruch na autostradzie i bardzo późnym wieczorem z, z czwartku na piątek i dzisiaj wczesnym rankiem tłoku nie było, ale przyznam, że ten ruch jest coraz większy. Spodziewamy się, że tak około 15-16 rzeczywiście będzie już trzeba bardzo ostrożnie jechać zwalniając, bo, bo sznur samochodów nie będzie pozwalał na szybką jazdę, ale jak się okazuje jest wielu kierowców, którzy pojechali na święta bardzo wcześnie, bo jak im wcześniej, tym bezpieczniej i tym dłużej można pobyć w gronie najbliższych. Z małej miejscowości Betonia pod Starogardem do małej miejscowości Zagnańsk pod Kielcami. Czemu tak wcześnie? Bo chcę odpocząć, a musimy wcześniej wrócić, nie w poniedziałek, tylko w niedzielę. Więc wyjeżdżamy wcześniej. Na autostradzie spodziewać się korków jakichś? Nie wiem, pewnie tak, bo teraz w radio mówili, że dużo osób wyjeżdża na święta, żeby nie musieć gotować. Więc pewnie będzie większy ruch, ale wyjeżdżamy wcześniej, więc nas nie dotyczy. Już na święta czy jeszcze nie? Tak, już wyjazd do rodziny na święta. Z daleka i daleko? Z Gdańska święto wszystkie. Pan w większej kompanii, na święta już się wybieracie? Tak, jedziemy właśnie z Gdyni do rodziców pod Warszawę na święta. Tak. Nie spodziewałem się, że ludzie tak wcześnie będą jechali na, na, na święta Mamy, że to może w sobotę dopiero będzie taki ruch. Mieszkamy dosyć daleko i zawsze nawet ten jeden dzień, jak można spędzić dłużej, to staramy się to robić. Zdrowych, spokojnych świąt dla Pana i całej rodziny. Dziękuję bardzo. Słuchacze, też ci, którzy siedzieli za kierownicą, a była spora grupa tych, którzy nas słuchają, odwzajemnia te życzenia i przekazuje dla tych, którzy przy o odbiornikach. A ja przypomnę, że część stacji paliwowych ustaliło ceny na maksymalnym pułapie, ale jest sporo stacji paliw, których ceny są niższe od tej górnej granicy. Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję. Gość Polskiego Radia 24. W studiu Kamil Smogorzewski, politolog europejski kolektyw analityczny Res Futura. Dzień dobry. Dzień dobry. To porozmawiajmy o tych nastrojach przedświątecznych wśród... Internautów, przypomnijmy, kolektyw analityczny Res Futura, badacie to, co się dzieje w sieci, jakie tematy dominują, to co Polacy mówią, no przed chwilą Maciej Jastrzębski opowiadał o tym no od kilku dni, temat numer jeden, ceny paliw, ale myślę, że też ceny produktów społecznych, no jaki jest trend w sieci w tym zakresie? No tak, ceny paliw, to możemy wyjść od tego pytania, o czym będziemy rozmawiali przy, przy świątecznym przy, stole. O, przy świątecznym Już mi się mylą te, te święta, przy stole. Ten czas stole. tak szybko leci. No oczywiście, jak zwykle, można odpowiedzieć, że będziemy dyskutować nad tym, jak, nie wiem, teoria krytyczna Jurgena Habermasa zmieniła nauki społeczne. No a już tak poważnie mówiąc, będziemy z jednej strony pewnie. Wspominać jak to było w 2018/2019 roku i nie dlatego, że było nam wtedy tak dobrze, tylko to był ostatni moment, kiedy my myśleliśmy, że wszystko idzie w dobrym kierunku. E, no potem się wydarzyły różne rzeczy, e, był Covid, była wojna, e, ta te nastroje, nastroje nam opadły, ale dlaczego o tym mówię? A no dlatego, że jak sobie prześledziliśmy internet, komentarze i, i opinie na temat tego, jak się ludziom żyje teraz, przed tymi świętami, w kontekście właśnie świąt, no to mamy dwie w zasadzie polskie, Jedna, która mówi, że no jest drogo, jest drożej, będziemy musieli, już mieliśmy tego nie robić, ale będziemy musieli patrzeć na te ceny jednak. I to jest odniesienie do tego 2018, kiedy wtedy też patrzyliśmy przecież na ceny. To nie jest tak, że my e, jesteśmy na takim już poziomie e, wysokim finansowym e, i rozwoju gospodarczego, że nie musimy w zasadzie się zastanawiać, ile wydamy na te święta. Tylko, że wtedy patrzyliśmy na ceny i myśleliśmy, okej, okay, no w sumie to nas stać na więcej. E, po tych kilku latach e, okazuje się, że patrzymy na ceny i mówimy, no może jednak ten stół nie będzie tak suto zestawiony jak, jak zazwyczaj, a z drugiej strony może to wcale nie jest źle, bo mniej mniej tych pieniędzy wyrzucimy. No to mniej tego jedzenia wyrzucimy później, jak to zwykle bywa. Natomiast druga Polska, to jest Polska, która mówi no może i te ceny są wyższe, ale powodem jest jedna wojna, druga wojna, powodem jest Trump i powodem jest, jest to, że te sprawy Moje osobiste nie idą w tym kierunku, w którym miały iść. To chciałabym, żebyśmy posłuchali premiera Donalda Tuska, który w mediach społecznościowych wczoraj nagrał filmik i informował o tym, że najniższe ceny paliw w Europie są w Polsce i że jest to efekt prowadzenia rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej.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 Tak mówił premier Donald Tusk. No właśnie, jak rezonuje kwestia paliw w sieci? Czy, no bo ocz politycy opozycji mówią wprost, że ta reakcja jest spóźniona. Politycy koalicji rządzącej, no tak jak premier Donald Tusk mówi, że no to była jedna z najmocniejszych reakcji, jeżeli chodzi o państwa chociażby europejskie, te ceny paliw spadły. Co dominuje? Jaki przekaz? Czy to oczywiście jesteśmy y, po prostu w swoich bańkach i y, elektoraty są przy swoich w tak Politykach. Jest. Dokładnie tak jest. znaczy by, by, te, Jeśli nie zostałyby wprowadzone te by, górne limity, jeżeli rząd nie zainterweniowałby w, na, na rynku cen paliw, ne, no wówczas mielibyśmy zupełnie inny krajobraz nastrojów tak. społecznych. E, nie dość, że przed Wielkanocą to jeszcze w ogóle ne, można powiedzieć... Jeszcze, no myślę, bo, że to byłby jedyny temat przy stole tak, świątecznym tak, odnośnie tak, tego, tak. jeżeli naprawdę ludzie wyjeżdżaliby na święta i tankowali cały bak, kiedy olej napędowy no, dochodził już do 9 zł. No, ja na przykład mam e, auto, które ma 60 litrów, więc mhm. zatankowanie całego, no to to by było ponad 500 zł. Tak, tak, tak. No ale e, dzięki temu to nie będzie, znaczy pewnie będzie numer jeden, no bo jednak, e, jednak każdy taki ruch, a to jednak był poważny ruch interwencyjny rządu, e, jest dyskutowany w, w społeczeństwie. E, teraz pewnie nie będziemy mówić o prawie 6 miliardach, które zawyrokował nam sąd w sprawie Pfizera. Natomiast... Czyli wokół, wokół, wokół idzie, to pieniędzy. Idzie. Wokół, pieniędzy, <laughs> wokół tak? pieniędzy, Oczywiście, że wokół pieniędzy, no bo um, święta są takim czasem, kiedy Realnie najwięcej wydajemy. Znaczy, najwięcej w tym sensie, że widzimy, jak tego ubywa. E, co prawda, przybywa nam jedzenie i przybywa nam radości z, z kupowania, natomiast pieniędzy ubywa. No więc e, też nie dziwne, że rozmawiamy przy okazji świąt e, najwięcej, najwięcej o pieniądzach. E, natomiast co Polacy myślą, przynajmniej w internecie, o tym, e, o cenach paliw? E, no, dobrze, że one zmalały. Jak badaliśmy sobie jeszcze no, kilka dni temu internet, jeszcze przed wprowadzeniem, to było kilkanaście dni temu, jeszcze przed wprowadzeniem tej interwencji rządu, no to wtedy było jasne, jak sobie jeszcze wrzuciliśmy te, te wszystkie dane do modelu predykcyjnego, było jasne, że cena benzyny 95, która dochodzi do 8, a jak przekroczy 9, no to będziemy mieli już. Będziemy mieli już dość poważny kryzys, jeśli chodzi o ten rząd. No nic takiego się nie wydarzyło. Też zaznaczyliśmy, że każda interwencja w te ceny będzie powodowała że nastroje będą się uspokajać. E, no i w zasadzie jesteśmy w miejscu, gdzie cena benzyny 95, no mówmy się, no jednak najwięcej z nas stępuje ten rodzaj benzyny, e, dochodzi do 6, nie wiem, dzisiaj jest 6,19. Tak. Właśnie. E, 6,16, 6,21 tak. mniej więcej w tych no, ostatnich dniach w, w, w no takim właśnie, zakresie. Właśnie, czyli jednak dużo mniej od tego, co było kilkanaście dni temu. Ale pamiętajmy, że benzyna miała być po 5, 19. 19, a nie po 6,19. I to cały czas w komentarzach, cały czas w społeczeństwie rezonuje. E, ja się zawsze zastanawiam nad tym, jak politycy tak doświadczeni, jak premier Donald Tusk, no zapowiadają konkretną kwotę. No, ale czy która to... się odbija, no bo to było oczywiście zapowiedziane w kampanii, no i kolejnym przykładem jest też 100 konkretów, które też wraca, tak? Ale czy to pomogło koalicji wygrać, czy, czy, czy, czy, czy przeszkodziło? No ja myślę, że jednak pomogło. E, a potem to już jest rządzenie, no to już... To już są dużo, jest dużo czynników, które mogły wpłynąć na to, że benzyna nie jest po 5,19. Znaczy tak... No właśnie teraz pytanie ma... jest takie, jak odbierane jest to, co dzieje się, nie wiem, na stacjach benzynowych, to, co dzieje się z cenami, kto ponosi za to odpowiedzialność, czy no, dominuje... Ta narracja, że ceny paliw są wynikiem wojny na Bliskim Wschodzie i zablokowaniem cieśniny Ormus, przez którą przepływa 20% światowego mhm. transportu ropy. Jak to wygląda? Czy jednak rząd ponosi odpowiedzialność? Otóż odpowiedzialność ponosi ten, kto skuteczniej powie, że odpowiedzialność ponosi ten inny. Znaczy, który zadziała na emocje mocniej. Natomiast to co widzimy dzisiaj, no to jest jednak, jednak wina Donalda Trumpa. Znaczy to musimy, to jest taka ścieżka ścieżka winy albo ścieżka pokutna. No bo kto rozpoczął sytuację, kto rozpoczął wojnę, która doprowadziła do tych cen? No rozpoczął Donald, Donald Trump. I nawet w bańkach tych prawicowych mocniej albo mniej, e, zaczyna rezonować ten, ten narracja, że... No właśnie, jednak to jest to, bardzo to, ciekawe. Jednak, Donald Trump, jednak on nie jest przewidywalny. Znaczy fajnie, że on jest taki e, silny na tyle, że może wy, wy, wywołać tę wojnę. E, natomiast e, no Polacy po dwóch latach e, teraz e, rządów koalicji trochę mniej zwracają uwagę na to, kto mm, rozpoczął, albo czyja jest wina, tak jak w przypadku na przykład no, e, tych, tych szczepionek e, Pfizera, ale kto lepiej zarządzi tym kryzysem. No i teraz następna, następny etap po Donaldzie Trumpie to jest oczywiście reakcja Iranu, która jest dla wielu zrozumiała, a jak popatrzymy sobie na sondaże e, opinii publicznej, to e, Większa część Polaków kibicuje Iranowi niż Izraelowi w tej wojnie. To jest bardzo ciekawe. To jest, to jest ciekawe. No bo... To jest bardzo ciekawe, jak to się zmienia. Przecież nie zapominajmy yy, też yy, o tym, że no, cała prawica tak, yy, była mocno kibicowała Donaldowi yy, Trumpowi yy, w każdym jego działaniu. Każde jego działanie było tłumaczone, że nie wiem, w przypadku Wenezueli tak yy, dobrze, że yy, Nicolas Maduro został schwytany. No, teraz w przypadku w przypadku Iranu no to łatwo było... Yy, znaczy, to jest oczywiste, to jest reżim. To jest bardzo brutalny no, patrzymy na to, co działo się na przełomie roku po tych protestach, które były bardzo brutalnie stłumione, więc e, to jest dla mnie bardzo ciekawe, że jednak e, no, tutaj zmieniają się te nastroje w kierunku Iranu. To się absolutnie nie wyklucza. Znaczy możemy popierać działania Donalda Trumpa i jednocześnie kibicować Iranowi. No ale to jest ten, znaczy to nie jest ten sam mechanizm, ale to jest podobny mechanizm do tego, dlaczego Polacy w wyborach prezydenckich zastanawiali się nad Sławomirem Remensenem albo Adrianem Zandbergiem. Dwa kompletnie odmienne sposoby myślenia mhm. światopoglądy. Wszystko, wszystko, wszystko jest nie tak, e, a jednak e, te opcje e, duża część Polaków brała pod uwagę i tylko te dwie. E, no więc możemy e, kibicować Donaldowi Trumpowi, możemy się zgadzać z jego linią, e, narracyjną linią rządzenia e, i jednocześnie jak nakładamy na, tego, na, na to nasze sentymenty czy resentymenty, e, no to się okazuje, że jednak... E, nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że Polacy są jakoś super wielkimi antysemitami i teraz chcemy, żeby ten Izrael przegrał. Natomiast jest w nas jakieś takie poczucie, że może, może jednak na tym Bliskim Wschodzie nie tylko państwa, które atakują Izrael są tymi winnymi, ale może ten Izrael też czasem mógłby nie prowokować to też jest bardzo, bardzo niefajne słowo. Natomiast że nie jest w tym całym sporze i w tym całym pandemonium bliskowschodnim bez winy. No i z tego nam wychodzi ten dualizm myślenia, który który naprawdę od, od paru lat, jak sobie prześledzimy nie wiem badania opinii publicznej, czy badania internetu, czy, czy, czy badania jakościowe. Ja pamiętam, jak uczestniczyłem w badaniach jakościowych przed wyborami parlamentarnymi 2023 i słuchałem, jak skutecznie można sobie wytłumaczyć różne sprzeczne ze sobą e, koncepcje, e, no to byłem pełen podziwu, no ale to też, e, to też jest wpływ e, i social mediów, i tych emocji, które na nas działają, i tego, że dużo łatwiej jednak przyswajamy coś, co, e, co działa na nasz układ współczulny, niż to, co działa na nasz rozum. Wspomniał Pan już dwa razy o szczepionkach nieodebranych przez Polskę, no jest wyrok sądu w Brukseli. Polska ma zapłacić ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane szczepionki przeciwko koronawirusowi. Tutaj ostre słowa. Przypomnijmy, to są szczepionki zakupione w czasie pandemii koronawirusa Zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas premierem był Mateusz Morawiecki. I no od dwóch dni sporo takich ostrych słów padło ze strony polityków koalicji rządzącej. Premier Donald Tusk mówi o tym, że Polska, więc my wszyscy będziemy musieli zapłacić za tę skrajną głupotę PiSu, ponad 6 miliardów złotych kary i to niestety nie jest prima aprilis, no bo ten wpis był 1 kwietnia. Wczoraj minister finansów też mówił wprost, że to jest nieudolność i kara dla Polski to wina rządu Prawa i Sprawiedliwości. No tutaj mowa 5,5 miliarda, 6 miliardów złotych, no to jest kwota, która robi wrażenie. I czy to rezonuje i czy rzeczywiście jest tak, że jest to no, wina rządu Prawa i Sprawiedliwości? Prawo i Sprawiedliwość z Korei odpiera zarzuty i mówi, że w 2021 roku kraje unijne były postawione pod ścianą. Negocjacje z Pfizerem prowadziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I kolejny wątek to jest z 2022 roku, kiedy ówczesny premier Mateusz Morawiecki w liście do szefowej Komisji Europejskiej wyjaśniał, że Polska nie odbierze zamówionych szczepionek ze względu na koszty, jakie ponosi w związku z wojną na Ukrainie i napływem uchodźców wojennych. Jaki przekaz trafia? No, zobaczymy jak, jak to się rozwinie, natomiast... Yy... Już mieliśmy dyskusję na Iksie premiera Donalda Tuska z byłym premierem Morawieckim. No i rzeczywiście jest, widzimy dwa, dwa obozy. Jeden to jest wina prawa i sprawiedliwości, a drugi to jest wina Komisji Europejskiej. No bo trudno tutaj, znaczy. Pewnie no w tym będą momencie właśnie prawda, że... Obecnie rządzących, czyli no, ówczesną opozycję, mm -hmm. trudno oskarżyć, no bo nie mieli żadnej roli decydującej. Gdybyśmy teraz weszli na ich, na pewno na znaleźli komentarze, znaleźli łączą Ursule łączą z von Tuskiem Leyen z Donaldem Tuskiem, i to w zasadzie to to wina zasadzie to pan wina Tuska, ale pan premier Morawiecki napisał, że e, wtedy premier tłuszcz, znaczy obecny premier, obecny że wtedy wtedy napisał, że e, że właśnie właśnie że ta, e, ten mechanizm, kupowania przez Unię Europejską jest dużo lepszy, no a później widzicie jakie mamy konsekwencje, więc mhm. to wszystko można połączyć. Nawiązując do tego co powiedziałem przed tak. chwilą. temat łączenia różnych wydawałoby się niepołączalnych rzeczy. Natomiast są te, są te dwa obozy, no ale ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, no jak nie idzie, to nie idzie, no bo tutaj mieliśmy kryzys na rynku cen paliw, a teraz proszę sobie wyobrazić, że te Niemal 6 miliarda złotych to jest ponad 1 czwarta całej dziury tak. w Narodowym Funduszu Zdrowia. I oczywiście, jeśli rzeczywiście e, apelacja od tego wyroku, no bo on nie jest prawomocny, e, jeśli apelacja od tego wyroku e, nie zmieni jego e, decyzji sądu, e, no wówczas e, nie zapłaci za to NFZ. To jest jasne. Tam w tym wyroku musi być jeszcze wskazanie, kto rzeczywiście zapłaci, bo tam nie, nie, nie jestem prawnikiem, ale z tego, co, z tego co się orientowałem, no to, to tam nie ma wskazane, kto ma to zapłacić, nie jest wskazane, że to jest skarb państwa. Natomiast w, w tym wyroku już prawomocnym pewnie będzie, będzie, to, będzie to wyszczególnione. No i pewnie różne instytucje państwowe będą musiały się na to złożyć. Zresztą nie jest tak, że Skarb Państwa jest, jedne, jest monolitem. Znaczy no, każda instytucja troszczy się o swoje wydatki i troszczy się o swój budżet. Tak samo Ministerstwo Zdrowia jak Ministerstwo do Spraw Unii Europejskiej czy minister do Spraw Unii Europejskiej. Który, który, wtedy, który wtedy był. No więc to jest bardzo ciekawa sprawa i myślę, no z drugiej że drugiej strony czy przegadają to przez święta. No tak, ale z drugiej strony no, na przestrzeni tych ostatnich lat no, ten czas pandemii, no z jednej strony no, musimy wrócić też do 2020 roku, kiedy no, cały świat był zaskoczony tym, co się wydarzyło. Były podejmowane różne decyzje. No teraz jak patrzymy na to, że lasy były zamknięte, zamykane, no to oczywiście m, wszyscy m, delikatnie m, mówiąc no, zastanawiają się, jaki był tego sens. Natomiast były podejmowane różne decyzje e, i te szczepionki to nie jest pierwsza sprawa. Przecież były maseczki bez atestu, była sprawa z respiratorami. E, czy rzeczywiście PiS jest w stanie się obronić przed, tą, e, m, przed takimi zarzutami, że... To jest niegospodarność i brak odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Czy to, jak pan mówi, że wszystko, wszystko wyborcy przyjmą? No, no którzy Jedni przyjmą, inni nie przyjmą. Natomiast no, pamiętajmy, że PiS już nie rządzi. Znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że to nie jest problem PiSu, no, ale budżet państwa to już nie jest problem pisu e, i e, znaczy, ja no rozumiem to jest o czym, ja rozumiem ja rozumiem pytanie ale chciałem od tego zacząć bo e, chciałem nawiązać do tego co powiedziałem przed chwilą znaczy parę chwil temu e, że Polacy trochę mniej skupiają się na tym kto jest winny ale jak teraz Koalicja, sytuację. Tak, jak, jak tym zarządzi. Skąd weźmie te prawie 6 miliardów złotych? E, to się bardzo krótko zapisuje, ale w wyobraźni przeciętnego Polaka to jest absolutnie niewyobrażalna kwota. Znaczy, tak. to, to, jest, I to są kwoty, które, które działają na, na, na wyobraźnię. To jest... Y, no, na, nie mało osób potrafi sobie wyobrazić, co można kupić za 6 miliardów złotych. I chyba z takim znakiem zapytania y, pozostawimy naszych słuchaczy, żeby się zastanowili przed święta, co Ale za taką tak kwotę. Wesołych, I tak wesołych <laughs> I tak życzymy. wesołych świąt oczywiście życzymy. Kamil Smogorzewski, politolog europejski kolektyw analityczny Res Futura był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i życzę spokojnych świąt. Dziękuję, również życzę wszystkiego dobrego.